jest jak koło, Poślij mnie Idę. Uczeń jest jak koło, Poślij mnie Ja kiedyś chciałem od Boga takie rzeczy Panie, ja bym musiał tak wszystko wiedzieć dokładnie A on bym powiedział Patrz tam, gdzie wzroknie się jakaś mi odpowiedzi Nic to mnie nie wydaje Rozumiesz, co to chodzi? Nic mi to nie powiedziało. W ogóle to nie rozwiązało mojego problemu. Miałem problem, miałem stwierdzenie. miałem warownię. Tak? Mówię, patrz tam, gdzie wzrok nie sięga. Mówi, no, ja, I chodziło to przez, przez parę lat chodziło. Ja się tak wchodziłem, wchodziłem, wchodziłem, w To Teraz to bardziej, w pewnym momencie, jak już byłem gotowy, moja głowa była, zechciałem być gotowym nareszcie, mogłem być dużo wcześniej gotowy. Ja mogłem być wcześniej gotowy. Bo to, to, to jest w ogóle nieprawda, że latami do czegoś tam Bóg przygotowuje człowieka, ja dużo wcześniej mogłem być gotowy. Tylko miałem koncepcję swoje. Musiałem być, musiałem oczyścić. Tak? Wolno się poddawałem. Krok do przodu, krok do tyłu. Dwa do przodu, krok do tyłu. Nie? Ale kiedy już zaczęły ze mnie wychodzić różnego rodzaju zwiedzenia, to on no i powiedział tak, będę ci objawiał rzeczy na pierwszym. No i to było bardziej dla mnie bolesne niż to jak usłyszałem pasta gdzie zrobić? Tam Na bieżąco. Jest to, to znaczą dla to no, na bieżąco. O, Boże, to znaczy, że ja nie będę widział końca rzeczy. To jak ja mam się z tobą nie widząc końca rzeczy. Przez wiara. Bo wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Wiara działa wtedy, kiedy nie widzisz końca rzeczy. Jak widzisz koniec rzeczy, nie musisz wierzyć. A sprawiedliwy Pan z wiary żyć będzie. Czyli gdyby Bóg ci objawił wszystko, rozumiesz, w danej sprawie, tak? To w tym momencie, Ty byś przestał używać wiary, i w tym momencie do święty nie mógłby pochować dalej życia swojego w ciebie. Po prostu. Ludzie nie rozumieją, że są zasady, które jak w chemii, jak w fizyce. Po prostu. Bo jakby ci objawił koniec wszystkiego, to Tobie wiara jest. To ty byś żył z samą nadzieją. A jest napisane, dziś są te trzy: wiara, nadzieja, miłość, to jest spójne. Ale kiedy on powiedział, będę ci na bieżąco objawiał, to ja zobaczyłem, to było bolesne, to było ciężkie, ale ja zobaczyłem, że to jest jedyne możliwe. Czyli ja na bieżąco będę widział rzeczy. Czyli ja nie będę miał często planu, ani koncepcji. Będę miał objawienie, będę o tym dzisiaj e, później mówił o, o, o, o, o, o będę miał objawienie, będę, będę miał określoną wizję, ja będę wchodził w te rzeczy i na bieżąco rzeczy będą się wydarzać, bo ja będę błogosławiony, W tym będę zaopatrywany, ale to będą na bieżąco szkala. Nie, panie, pójdę, jak sobie układem. jak ktoś mówi, ja sobie tam po układam, albo sobie coś tam układam, ile tam brać układasz? 13 lat. No ja to co ty układasz? Drugą kolej transcyberyjską? どう<上> To jest pewną kształtkiem. Uczeń to jest ktoś w kto pewnej kształtce. To nie jest ktoś, kto mówi, ja muszę to wszystko widzieć. To nasza psychika chce widzieć wszystko, rozumiecie? Dlatego tak się lata za prorokami. Co ci bracia o mnie powiedział Pan? Co ci o mnie powiedział? A co ci o mnie powiedział? Nic by nie powiedział Pan. Pan w ogóle do mnie nie mówił o tobie. Chyba, że jest się prorokiem i się zarabia, może ciebie, z tego pieniądze. Rozumiesz? Ktoś ma proroctwo notorycznie, do wszystkich i wszędzie. Rozumiesz co tutaj chodzi? Jak ktoś ma proroctwa notorycznie, do wszystkich i wszędzie, rozumiesz, to ja mam od razu wykładkę i mówię, o Boże kochane, jaka maszyna proroctwa! Od wieku takiej nie było nigdy. Od wieku było tak, rozumiesz, że <grym> to, to w ogóle jest masakra. Zobaczcie, zobaczcie, jakie są zwiedzenia. Są ludzie, którzy mówią o sobie, że są prorokami i oni wszystko o wszystkich wiedzą na każdą chwilę. Pstrykniesz proroctwo! Pstrykniesz proroctwo! Tysiąc złotych, sześć proroctw! Rozumiesz? Bez maszynka to jest, słuchajcie, to jest, to jest smutne co, co, co, co, to naprawdę, to jest smutna sprawa, tak to działa proroctwo już byłem na takim spotkaniu z takim jednym prorokiem i tam Podśmiali się trochę z niego. Zapłacili w razie 12 tysięcy, żeby przyleciał z Afryki. Przyleciał z Afryki. Fajny prorok, fajny, fa fajny człowiek, Boży Człowiek. Ale tak się podeśmiali, bo to były urodziny pastora wtedy. I, i, I ktoś do niego powiedział, że tam są urodziny, A on mówi, tak, nie wiedziałem. I z niego że Tak podśmiali. A on był korny człowiek. Tak nie tam niby tam, wiesz, no, ale generalnie się tak, taki w kościele. Wiemy. Wiesz, nie? I, i, i, ten. I on mówi, a co wy myślicie, mówi, że ja to prorokuję, kiedy chcę i to wy mnie wbiło się jak gwóźdź. Co ty myślisz, że ja to prorokuję kiedy chcę, że ja wstanę rano, że ciebie zjem płatkę, mam działają w duchu. W duchu. Ja się musiałem też upokorzyć w tym duchu. Wiecie, że tylko jedna manifestacja Bożego Ducha zależna od Ciebie, od nikogo innego. To jest dar uwienia innymi językami ku zbudowaniu swojego ducha. A reszta to wszystko działa w duchu. Jak to by działało inaczej, to ja bym o wszystkich szpitalach latach i wszystkich mu Rozumiesz, o co chodzi? A Wszyscy gadają, że ja mówię to w takim razie, dlaczego nie macie we wszystkich szpitalach? Przestań z siebie. To nie tak. Albo proroctwo do każdego człowieka. Tak nie ma. Potrzebna jest pokora. Pokora to jest zależność od Boga. Ja im dłużej służę Bogu, tym bardziej widzę, jak bardzo jestem od Niego zależny. Im bardziej zależny jestem od ja nie mam wątpliwości, co do manifestacji dało do końca żadnych wątpliwości. Żadnych wątpliwości. Cięż już się nie zastanawiam, czy to, co widzę, jak włożę na kogoś rękę odpalać, czy jest odpadać, nie odpala, ja falę, Rozumiem o co chodzi? I mówię, że zobaczymy, co będzie dalej. Bo nie ja. Ja w tej chwili ja widzę, że to działa, to ja muszę oparty być na tym, że to jest Duch Święty. Jak to nie jest Duch Święty, to nie ktoś się to zbawił. Okay? Ja nie będę tego badał, bo ja nie mam drobnych w tym czasie. Bo trzeba ludziom zimnieć. Czyli to jest połączona moja wiara, rozumiesz, z tym, że ja też się korzę, że ja ja wierzę, że Pan działa. O, powiem tylko, ja wierzę, że Pan działa w danej chwili, okej? Okay? Ja wierzę, że Pan działa. Gdyby było inaczej, rozumiesz, to ja bym sobie nie wiadomo, jakie rzeczy w głowie a niestety, to tak nie jest, niestety, może stety. Chodzi o to, że człowiek się musi nam uczyć przede wszystkim. Musi zrozumieć, że jesteśmy zależni od Pana. I dopiero kiedy ty znasz Boga dobrze, to ty wiesz, że On zawsze chce uzdrawiać. Rozumiesz? Że On chce uwalniać, że On chce wyswobacać, że dalej się manifestują, że jest sobą wiedzy, sobą mądrości, prorozów, a tarogę I wiele, wiele innych yy, rzeczy, tak? Musisz znać tego Boga. Ty wiesz, że jak jesteś w akcji, to jest z tobą Bóg. Jak ja jestem w akcji, to jest ze mną Bóg. Po prostu ja nie idę na akcję bez Boga. Takich rzeczy nie jeżeli ma. Jeżeli ja nie mam przekonania i do pewnych spraw, ja muszę szukać. Kiedyś Oral Roberts, jeden z najlepszych ewangelistów, jakich, jak chodzili po tej ziemi, on kiedyś jak czekał, było już spotkanie, wielki namiot ewangelizacji, z tego tysiące ludzi, słuchajcie, samochód stał pod jego a on się modlił, sześć godzin się spóźnił. sześć godzin się spóźnił na ewangelizację siad dopiero do samochodu kierowca, przychodził i pukał, on mówi, nie puka, odejdź spod tej A on rozwiązywał jakąś sprawę przed bokiem, rozumiesz o co chodzi? Klęczał przy swojej łóżku i rozwiązywał sprawę, bo ja mówię, muszę się z Sześć godzin czekałem. On mówi, bo ja muszę być pod wpływem prowadzenia. A coś ma tutaj jeszcze krzywo w jakiejś dziedzinie, w danej chwili, prawda? Nie rozumiem czegoś, nie czaję czegoś. Rozumiesz? Ja będę czekał. Dlatego była taka skuteczność jego Horala Robertsa. Bo też się na skuteczność. Skuteczność. Zobaczmy, co zostawi. zostawił. Zostawił jedną z największych szkół biblijnych na świecie. Uniwersytet Horala Robertsa, który kształci ludzi, którzy zakładają tysiące kościołów po całej ziemi, prawda? Więc widzimy, że My nie możemy iść za Bogiem, inaczej nie, nie można być uczniem, jeżeli się e, chce mieć wszystko poukładane. Poukładam sobie, to za to Bóg. Będę uczniem. Nie ma takich rzeczy. Znajdźmy Ewangelii Jana. Rozdziałem dnia 31, 31. 31, 31. w dniach tak. w dniach w dniach w dniach w dniach w dniach w w dniach w dniach w dniach w w w Uczeń. Co definiuje ucznia? Co jest, co musi w nas być zagodowane. To jest <tryk> wytrwałość w Jego słowie. Wytrwałość w Jego słowie, to znaczy, że obojętnie to się dzieje, to Jego słowo jest dla nas pęką, jest dla nas prawdą dostateczną, bo tak powiedział Bóg. W wyniku tego uznajemy prawdę. Wiecie, jak ja poznaję prawdę w swoim życiu? W wyniku trwania słowa. Często przez pewien okres czasu nie widząc prawdy, która z tego wynika. Ale trwają w słowie, czyli będąc przekonany, że to słowo jest alfą i omegą. Tak? W wyniku tego, że jestem przekonany, że nie da się wywieźć w pole. Bez względu na to, co kto mówi do mnie. Co? Bez to, kto mi proponuje, mówi, no ale wiesz, no ale wiesz. Ja mówię, wiem, rozumiem, ale to Słowo jest takie i takie, to w wyniku tego, ja zaczynam poznawać prawdę I zaczynam uczyć wolność. Wiecie po, czym pozna, po czym się poznaje uczniostwo? W sobie i w innych? Że coraz większa wolność przychodzi do człowieka. Zauważcie jedną rzecz, że są pewnie ludzie, którymi macie ustawiczną relację. Ta relacja jest tak, która jak rzeka. że ze ludzie, że wy nie macie żadnych między sobą, tak no jakbyście się znali 200 lat. Coś po prostu płynie między wami, coś płynie, płynie. Wszystko możecie robić razem, wszystko po prostu robicie i nic się nie dzieje, nie ma sęków żadnych. A są tacy ludzie, którzy wie, że z nim 5 kroków zrobisz sęk, 3 kroki gałąź, mówisz, jak mnie ciężko z Tobą iść przez życie, no. Ciężko mnie, no. A z drugim sobie idziesz, gadasz, biegniesz, żyjesz, wiesz o co chodzi? Wszystko jesteś w stanie zrobić. To jest niesamowite, że jak ważne są Boże połączenia. Że Ty coś robisz i to płynie po prostu. To płynie. Płyną rzeczy. Dzieją się. To jest wolność. Prawdziwa wolność. Prawdziwa wolność, to jest, to jest wolność, w której nie ma kłopotliwych, kłopotliwych pytań. To jest coś takiego, że nie ma, a co on sobie myśli? A co on myślał, gdy on to powiedział? No, normalnie to jest tak, że co się mówi, to się to myśli. Tak jest normalnie. Jak jest inaczej, to mamy do czynienia z jakimś skrzywieniem, z czymś krzywym. A więc widzimy, trwanie w słowie, ustawiczne, trwanie słowa, przekonanie tego słowa, wysyłowaca z nas e, poznanie prawdy. My poznajemy prawdę. Widzimy całokształt rzeczy danych. I na przykład ten całokształt rzeczy powoduje, że e, zaczyna być rozbijany jakieś zwiedzenie w nas. I my to zwiedzenie możemy po prostu wyjąć po kawałku i wyrzucić do po Prawda się władowała, jakaś potężna siła wchodzi do życia i rozwala się, się w twoje umyśle. Jedzenie nie wytrzymuje naporu. Nie wytrzymuje naporu po prostu. Uczeń w ten sposób funkcjonuje. Spójrzmy w księgę Izajasza, osiem szesnaście. Zobaczmy teraz do średniej pracy. Księgę Izajasza, osiem szesnaście. Jeżeli nie chcesz szukać, to po prostu sobie tylko do obrządu. I 16 Zabezpieczę świadectwo, zapieczętuję naukę w moich uczniach. Zabrasz jak obietnic. Zabezpieczę świadectwo, zapieczętuję naukę w moich uczniach. Bóg mówi tak, jeżeli jest uczniem moim, to nie bój się. Ja ochronię. Ja ochronię to, co jest w Tobie przeze mnie Burzowe. Ja będę z tobą ustalicznie, aby chronić objawienie, które masz. Wierzę, że chroni objawienie swoje. Prawdziwe objawienie chroni Bóg. Bóg nas nauczył, żebyśmy objawienie traktowali jak perły. On mówi: Królestwo Boże podobne jest do perlu. Podobne jest do skarbu. Bóg pokazuje, że jest to coś wielkiego. Objawienie. Boże objawienie. Są skarbami dla Ciebie. Bóg chroni. A wiesz, że jeżeli On chroni to w Tobie, to chroni też Ciebie, dlatego jest napisane. O to uczynię różnicę. Między tym, kto mi służy, a tym, kto mi nie służy. Co to znaczy? O to uczynię różnicę między ucznami a nie O to uczynię różnicę. Ja się czuję bardzo bezpiecznie w ziemiach. Bardzo bezpiecznie. Mogą wiać wiatru. Się, może się Ziemia szczęślić. Rozumiem, mm że -hmm. mogą się kryzysy pojawiać. Ja się czuję bezpiecznie ja to czasem takie mam naiwne myślenie. Ja mam tak naiwne czasami myślenie. Słuchajcie, ja wiem i ja przez to mam różnego rodzaju sukcesy, bo ja mam naiwne myślenie. Ja sobie myślę w ten sposób, że a co do tego, że to będzie, ja i tak przetrwam. Ja mam takie myślenie, słuchajcie. A co z tego, że to Kiedyś moja żona opowiadała mi taką rzecz, że jak była mała, to myślała, że jakby była wojna, to ona by się schowała w Kersarce i by jej nie to jest piękna rzecz. Ja mam takie myślenie. Wiesz o to chodzi? I dla niego to było. Dla dziecka. Dlatego jest zapytane, Bądźcie jak dzieci. Bądźcie jak dzieci. Ja myślę, że to jest jak dziecko. Uczeń musi myśleć jak dziecko. Ja wiem, że jeżeli ja mam objawienie od Boga we mnie, to ja jestem bezpieczny.